Drodzy słuchacze, w naszych czasach krzyż nie należy do rzadkości. Wprost roi się od nich na wieżach kościelnych, na szytach gór i w ogóle wszędzie. Znamy organizację czerwonego, białego, niebieskiego i czarnego krzyża. W niektórych miejscowościach widzimy krzyże prawie na każdym skrzyżowaniu dróg polnych, w każdym domu, Wielu ludzi nosi ten znak na piersiach, czasami jako wyznanie, czasami jako talizman. Ze wszystkich tych krzyży, jakie kiedykolwiek widziałem, zastanowił mnie jeden, a mianowicie krzyż z Nagasaki. Widziałem go u swojego przyjaciela Japończyka, Yuli Seki. Był on studentem chemii i przybył do jednego z seminariów misyjnych w Niemczech aby się wykształcić w służbie misyjnej dla Japonii. Dziwny to był krzyż, można go było postawić. Po jednej stronie znajdował się odcisk stopy ludzkiej i znaki pisarskie, które oznaczały ja jestem grzesznik. Po drugiej stronie czerwone serce ze znakiem japońskim, który oznaczał, Bóg kocha mnie. I tu opowiedział mi następującą historię. Kiedy przed dwustu laty Ewangelia dotarła do Japonii, wyszedł surowy zakaz wierzenia w Chrystusa i modlenia się do Niego. U nas samiśmy sobie stworzyliśmy świętych boszków, naród modlił się do cesarza i jemu służył jako żywemu Bogu. W mieście Nagasaki które w ostatniej wojnie zostało zniszczone przez bombę atomową, w owym czasie mieszkała spora grupka chrześcijan. Tych chciano wytropić. Pewien oficer z upoważnienia państwa położył na ulicy ogromny krzyż i kazał wszystkim mieszkańcom przechodzić obok niego. Kto nie czcił Chrystusa, ten stąpał nogą na krzyż. Dwudziestu sześciu chrześcijan tego miasta sprzeciwiło się temu i nie chciało deptać krzyża. Wszyscy oni zostali wymordowani. Dziś można oglądać na wzgórzu w pobliżu Nagasaki 26 białych krzyży jako przypomnienie 26 osób, które dali się ukrzyżować dla swojego Pana. Jak wyglądałoby takie doświadczenie naszej wiary u nas w tak zwanym chrześcijańskim kraju? Czy nie depczemy tego męża z Golgoty codziennie naszymi nogami? Mamy wprawdzie chrześcijańskie organizacje, gazety, kościoły, ale co my wiemy o Chrystusie? Nawet można nosić krzyż na piersi, ale z tym mężem z krzyża nie wiemy co począć. W życiu towarzyskim przyznaliśmy mu bardzo skromne miejsce – chrzciny, ślub, pogrzeb, poza tym nigdzie więcej – do życia handlowego wcale się nie nadaje, bo jakież przedsiębiorstwo handlowe może dziś jeszcze istnieć bez drobnych chociażby klamstw handlowych, bez kombinacji handlowych, a kto się pyta o niego przy zawieraniu małżeństw, pieniądze, osoba, stanowisko, o to, co jest bardziej miarodajne, a gdy małżeństwo, tak zwane nieudane, istnieje kara która polega na zapłaceniu pewnej kwoty pieniężnej, którą inkasuje sąd. Kierowcy samochodów pokładając swoje zaufanie w maskotkach i talizmach. Jednym pchnięciem wysadziliśmy Chrystusa za drzwi. Już dawno mamy namiastkę miastkę zamian za Boga. Mamy wspaniale wypróbowane środki lecznicze, wystarczające ubezpieczenia. Oczywiście bezbożnymi nie jesteśmy. Interesujemy się religią. Mamy wspaniałe chóry kościelne, dyrygentów i mówców. W dziedzinie religii wiele się czyni. Kto chce, może przeżywać przedstawienie pasyjne według Ewangelii Mateusza. Pod wpływem natchnienia z powodu osiągnięć kierownika chóru i solistów opuszczamy kościół. Nikt nie myśli o soli deo gloria, Bogu jedynie chwała które Jan Sebastian Bach pod tym wypisał. Na drugi dzień rozpisują się gazety o wspaniałych osiągnięciach śpiewaka, ale o Chrystusie samym nic nie piszą. Każdy grzech, czy to będzie kłamstwo, cudzołóstwo, kradzież, przeklęstwo, oszczerstwo, profanacje Dnia Świętego jest podeptaniem Chrystusa. Najgorsze przy tym jest to, że my mimo wszystko uważamy się za ludzi religijnych i do pewnego stopnia bezgrzesznych. Ale to jest tak, dopóki przebywamy w ciemności. Nie widzimy tego, że mamy zabrudzone nie tylko buty i ubranie. Gdybyśmy jednak postarali się o to, aby być przynajmniej przez pięć minut uczciwymi w stosunku do siebie samych, to byśmy nie mogli nic innego powiedzieć jak tylko to, co było napisane na krzyżu tego Japończyka. Ja jestem grzesznikiem. Biblia potwierdza to w liście. Apostoł Paweł do Rzymian pisze w trzecim rozdziale, dwudziestym trzecim wierszu. Albowiem wszyscy zgrzeszyliśmy i nie dostaje nam chwały Bożej. Ale zdumiewającym jest fakt, że z tego powodu Bóg nas nie potępia i nie odrzuca, lecz mimo to kocha. Krzyż na Golgocie, który my tak gardzimy, był Bożą, milującą odpowiedzią dla nas. Za podeptaną miłość jest to rachunek, który dla naszego rozumu jest niedostępny. Nietrudno jest milować człowieka, który nam świadczy grzeczności i sprawia radość. Bóg jednakże ofiarował swojego Syna za ludzi, od których odbiera cięgi i pogardę. Co jednak da nam miłość Boża, jeśli nie będziemy z nią w kontakcie? Jaki pożytek z najlepszego odbiornika radiowego bez podłączenia z prądem? Żaden człowiek nie wpadłby na pomysł, aby nazwać szczęśliwym takie małżeństwo, w którym tylko jeden partner miluje. Do miłości Bożej musi dojść wzajemna miłość, a dopiero wtedy możesz odczuć jej moc. Dlatego krzyż z Nagasaki jest wskazówką na to, co dla nas oznacza krzyż na Golgocie. Tam został zgładzony grzech Twojego i mojego życia. Przez miłość Jezusa Chrystusa zostaliśmy pojednani z Bogiem. A teraz, drogi słuchaczu, potrzebna jest już tylko Twoja miłość do Jezusa Chrystusa, Twoje całkowite poddaństwo w posłuszeństwie, aby Mu dać pełnomocnictwo do zgładzenia Twojej winy. Albowiem tak Bóg umilował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy, weń nie zginął, ale miał żywot wieczny. czytamy w Ewangelii Jana, trzeci rozdział, wiersz szesnasty. Wierzyć w Pana Jezusa, to znaczy zaprosić Jego do serca swego i do domu i powierzyć kierownictwo i przewodnictwo we wszystkim, co stanowi nasze życie. Wtedy dom nasz naprawdę będzie chrześcijański, ponieważ w tym domu przebywa Jezus swoim duchem, a wynikiem będzie miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobrość i wszczemięźliwość. Przeciwko takowym nie ma już potępienia.